Program Trzeci Polskiego Radia jest 16-13 kwietnia. Michał Matu, skłaniam się. Serwis Trójki, Krzysztof Zeblewski. Wyniki węgierskich wyborów oznaczają, że do Polski mogą wrócić Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski, zapowiada to przyszły węgierski premier. Amerykańska marynarka wojenna właśnie teraz ma zablokować cały irański ruch morski. Warszawa przypomni w niedzielę o powstaniu w getcie. 14 rad będą rozdawane żonkile. Znajdziemy sposób, aby wydać Polsce Zbigniewa Ziobry i Marcina Romanowskiego, zapowiedział lider węgierskiej partii TISA Peter Modior. Politycy PiS-u otrzymali azyl polityczny na Węgrzech. Prokuratura zarzuca im defraudację środków z Funduszu Sprawiedliwości. Zaproponowałem im, żeby nie chodzili już do Ikei i nie kupowali mebli, bo nie zostaną tu długo, powiedział Peter Modior.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 Sylwia Białek, Polskie Radio. Więcej o węgierskich wyborach parlamentarnych już za kilka minut w naszej popołudniowej audycji. Właśnie teraz amerykańska marynarka wojenna ma zablokować cały ruch morski do irańskich portów. Teheran oskarża Amerykanów o piractwo. Siły zbrojne Iranu podkreślają, że zapowiadana amerykańska blokada irańskich portów w Zatoce Perskiej będzie nielegalna. Zatrzymywanie przez amerykańską marynarkę wojenną na wodach międzynarodowych statków, które przedostały się przez cieśninę Ormuz po uiszczeniu opłaty Iranowi, Teheran nazywa wprost piractwem. Połączone dowództwo irańskich sił zbrojnych oświadczyło, że porty w Zatoce Perskiej i na Morzu Omańskim są albo dla wszystkich, albo dla nikogo, a obrona swoich portów jest suwerennym prawem Iranu. Jeśli bezpieczeństwo portów będzie zagrożone, Żaden port w regionie nie będzie bezpieczny, stwierdzono w oświadczeniu. Z Bejrutu dla Polskiego Radia Milena Rashid Shehab. Wiadomo, że dziś z Zatoki Polskiej wypłynęły dwa tankowce powiązane z Iranem. Przynajmniej jeden z nich przewozi ropę naftową. 35 tysięcy nowych miejsc pracy powstanie wokół projektu Port Polska. Inwestycja przewiduje budowę centralnego lotniska zlokalizowanego między Warszawą a Łodzią. CPK podpisał listy intencyjne z Polską Agencją Inwestycji i Handlu oraz Agencją Rozwoju Przemysłu. Celem tej współpracy jest premiowanie w przetargach firm, które dobrze znają polskie realia, mówi prezes spółki CPK Filip Czernicki.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 Kile znów przypomnął o powstaniu w getcie warszawskim. W niedzielę wolontariusze i wolontariuszki po raz czternasty wyjdą na ulicę Stolicy, by rozdawać żółte papierowe kwiaty. Ten symbol nawiązuje do ostatniego przywódcy powstania.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 Mówi wicedyrektorka Muzeum Historii Żydów Polskich Polin Lucja Koch. Na ulicach Warszawy żonkile rozdawać będzie maturzystka Pola Wiktorowicz. Jak mówi, udział w akcji pomaga młodym poszerzać horyzonty pokazuje, że nie tylko my się uczymy o historii, ale uczymy również innych. Dokładamy symboliczną cegiełkę. Każdy wolontariusz przed wyjściem na ulicę jest przygotowywany do tego. Mamy warsztaty organizacyjne oraz historyczne. Można się dużo dowiedzieć, żeby młodzi ludzie wyszli na ulicę i mogli opowiedzieć o tej historii. Akcja odbywa się pod hasłem Łączy nas pamięć. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl Polskieradio24.pl Trójce czas na sport, o 16.05. Dariusz Urbanowicz. My, mój syn wczoraj z żoną wycinali żółte żonkile y, z papieru, więc coś się szykuje faktycznie. Zgadza się. Ale transport? Tak, sport? Tak, o sporcie jak najbardziej. Jeśli ktoś myślał o leniwym poniedziałku po intensywnym weekendzie, od razu mówię nic z tego. Mamy zakończenie kolejki ekstraklasy piłkarskiej. Ruszają półfinały siatkarskie, a więc dzieje się. Do boju ruszą piłkarze 12, 12 w tabeli Piastak Gliwice i 16 Pogoni-Szczecin. Pomocnik portowców Kacper Smoliński liczy na komplet punktów. Zawsze z zespołem z Gliwic ciężko się gra, przede wszystkim na ich terenie, nie jest to łatwy teren, także na pewno będzie to bardzo, bardzo ciężki mecz. Na Śląsku w tym sezonie potrafiliśmy punkty zgarnąć, na pewno i do Szczecina je przywieźć, także na pewno będziemy chcieli też w Gliwicach to zrobić. Mecz nieudany z Legią, będziemy chcieli wszystko odkupić, żeby w Gliwicach wygrać spotkanie. Nieważne w jakim stylu, tylko żeby, żeby zwyciężyć i żeby te trzy punkty wróciły do Szczecina, no bo to się liczy na koniec. Pierwszy gwizdek w Gliwicach o 19.00. Siatkarze PGE projektu Warszawa podejmą obrońców tytułu Bogdankę Luk Lubin w pierwszym spotkaniu półfinałowym Plus Ligi. To kolejna konfrontacja zespołów kandydujących do mistrzostwa. Niedawno mierzyły się w Lidze Mistrzów, a kto okaże się w lepszy w krajowej rywalizacji do dwóch zwycięstw optymistą przed meczem w warszawskiej Hali Torwar jest kapitan Bogdanki Marcin Komenda.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 Winiony przez Polską Agencję Antydopingową. W ubiegłym roku wykryto w jego organizmie zakazany medafinil. Zawodnik od razu został zawieszony, ale broni nie złożył i udowodnił przed Światową Agencją niewinność. Ponownie, ponowne badanie nie wykazało już niedozwolonych substancji. Kto wie, może już dziś zobaczymy go na parkiecie w meczu z projektem. Czekamy na ogłoszenie składów. W nocy popada. Na krańcach północno-zachodnich Polski miejscami pojawią się słabe opady deszczu. Temperatura minimalna wyniesie od 0 stopni na wschodzie do 9 stopni Celsjusza na zachodzie. To w nocy. Jutro zachmurzenie raczej umiarkowane. Miejscami duże. W zachodniej Polsce opady deszczu, a temperatura maksymalna przeważnie od 12 do 16 stopni Celsjusza. Zapraszamy do reklamy.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 Reklamy Trójka Program Trzeci Polskiego Radia 8,5 minuty po godzinie 16. Dzień dobry. Audycję przygotował Michał Jędrkowiak. Realizuje Michał Jakubik. Przy telefonach czuwa Paweł Turski. Zapraszamy do trójki. W audycji popołudniowej dzisiaj pojawi się temat dotyczący pierwszej kobiety trenującej zespół w męskiej piłce drużynowej i to jest drużyna z jedna z pięciu najlepszych europejskich lig. Historyczne wydarzenie. Bundesliga ma swoją pierwszą... Trenerkę. Trzy miesiące trenowania przed nią Marie-Louise Eta, To jej nazwisko, warto zapamiętać. Pomijmy też o tragicznych skutkach obrony przed pijanymi mężczyznami nagabującymi przechodniów w Bystrzycy Kłockiej. Nagabywany zastrzelił jednego mężczyznę z niebezpiecznej grupki. Zaczepiał matki z dzieckiem. W ogóle, no to patologia nać pani ciągle i w ogóle na picie. się bez kolei wypowiadają się w samych superlatywach. No oceniamy, że po prostu miał rację, tak? I nie powinno go spotkać to, co go spotkało. To nie jest tylko przyczynek do dyskusji o granicach obrony koniecznej, bo sprawa nie jest jednoznaczna. Więcej o niej jeszcze przed 16.30 usłyszą państwo, w trójce oczywiście. Zajmiemy się dzisiaj też tym, co na Węgrzech. Sporo się o tym mówi. Węgry czekają wielkie zmiany, ale zmiany te wpłyną też na polskich polityków, którzy korzystając z azylu unikają konfrontacji z polską prokuraturą. W audycji popołudniowej będzie też kilka słów o takim stworzeniu. Ciekawe, czy państwo je znają? Państwo wiedzą, co tak pięknie brzmi? Założyłbym się, że nie. Dwie dwójki, siedem trójek, gdyby jednak znali państwo odpowiedź albo mieli choćby podejrzenia. The gem Tone called Malice. 13 minut po godzinie 16. Tu program trzeci Polskiego Radia. Węgry zostają w Europie, tak po zwycięstwie w wyborach parlamentarnych, mówi Peter Modior. Nowy węgierski premier, a właściwie przyszły węgierski premier powiedział kilkadziesiąt minut temu, że efekt wczorajszego głosowania to nie tylko zmiana polityczna, ale też deklaracja geopolityczna węgierskiego społeczeństwa. Konferencja przyszłego premiera Węgier trwa. Wymknął się z niej na chwilę Piotr Piętka, z którym się teraz łączymy. Dzień dobry. Tak, rzeczywiście, specjalnie dla... Oczywiście musiałem na chwilę wyjść. A co już Peter Madior zdążył powiedzieć? Bardzo dużo, bo ta konferencja trwa no, jeszcze parę minut i będzie półtorej godziny, więc rzeczywiście bardzo dużo, bardzo dużo różnych tematów, ale sala naprawdę jest, bardzo wielu dziennikarzy z całego ma świata, na pewno z Europy. Różne bloki, ale mieliśmy także my swój moment, czyli dziennikarze z Polski i powiedzmy najpierw o tych rzeczach, które interesują najbardziej nas, Polaków. E, czyli po pierwsze wizyta w, w Warszawie. On mówi, że rzeczywiście rozmawiał z premierem Tuskiem e, chyba nawet dzisiaj. E, nie ma jeszcze ustalonej daty konkretnej terminu, ale też nie wiemy do końca, kiedy Peter Modior zostanie oficjalnie kandydatem, a potem premierem. Chyba powiedzieć, że to, się... to, ma być, to ma być ta pierwsza wizyta zagraniczna nowego premiera Węgier, prawda? Tak, tak, tak. On to zapowiadał dużo wcześniej, już przed wyborami, ale raz po raz kolejny to powtarza, że plan jest taki. Najpierw Polska, odbudowanie tych kontaktów, które zostały w ostatnich latach, przede wszystkim z powodu Wiktora Orbana, zepsute. Potem Wiedeń, potem Bruksela. No więc nie ma tego planu, bo najpóźniej później 12-13 maja on powinien zostać premierem. Druga sprawa, też o którą pytaliśmy, to oczywiście sprawa uciekinierów politycznych na Węgrzech, czyli ministra Ziobry i wiceministra byłych, byłych ministrów Ziobry i ministra Romanowskiego. Był dość dyplomatyczny, nie chciał zdradzić w jaki sposób miałoby to się odbyć. On powiedział, że na razie wzywa tych dwóch panów do tego, żeby dobrowolnie się ujawnili, żeby dobrowolnie wrócili do Polski i ujawnili, jakby pomogli ujawnić i, i, i odpowiedzieć nastawionej im za zarzuty. Odpowiedział, że Węgry nie będą miejscem schronienia dla uciekinierów politycznych, dla uciekinierów, który, którzy mają bardzo poważne zarzuty. A teraz inne poważniejsze sprawy, na przykład to jest to, że po raz kolejny wezwał prezydenta Republiki, czyli prezydenta Tomasza Szujoka do dymisji, nazwał go prezydentem marionetkowym Fidesu. Na przykład powiedział Peter Modior, że chciałby, żeby Węgry, oczywiście po przejrzeniu wszystkich warunków, chciałby, żeby Węgry ustaliły datę wejścia do Strefy euro, ponieważ to będzie bardzo silne dla węgierskiej gospodarki. Ponownie Węgry będą próbowały i rozpoczną procedurę wejścia Węgier do Międzynarodowego Trybunału Karnego, bo przypomnę, że w zeszłym roku Węgry rozpoczęły procedurę wystąpienia z tego MTK po to, żeby pomóc chronić na przykład izraelskiego premiera. No i z takich rzeczywiście ciekawszych rzeczy też powiedział na temat odblokowania, odblokowania kredytu który ma Unia Europejska zaciągnąć na rzecz Ukrainy, 90 miliardów, mówi, że jest bardzo zdziwiony tym, że Viktor Orban najpierw zastosował opcję opt-out, czyli nie sprzeciwia się zaciągnięciu tego kredytu, ale nie będzie brał w nim udział, a potem absolutnie zablokował tę kwestię. Powiedział, że on jakby nie będzie tego blokował, natomiast musi się zastanowić, czy wejść w, w tym udział, ponieważ finanse Węgier są w bardzo złym stanie. Wiemy też, że od już prawie dwóch lat nie otrzymują środków unijnych, większości środków unijnych, dlatego na razie nad tym musi się zastanowić, ale na pewno skorzystałby z tej opcji opt-out czyli nie wzięcia udziału w braniu tego kredytu, ale nie będzie przeciwko niemu. Nie będzie przeciwko niemu. Wiele rzeczy powiedział, że bardzo jeżeli będzie dzwonił Putin, to odbierze od niego telefon, choć mówi, że prawdopodobnie ta omowa, rozmowa trwałaby krótko, dlatego, że powiedziałby, poprosiłby po prostu Władimira Putina o to, żeby przestał zabijać Ukraińców. No wiele tych kwestii ja myślę, że tutaj odpowiadać moglibyśmy bardzo długo, ale czasu niestety tyle nie mamy. Piotr Piętka, dziękuję bardzo. Prosto z Budapesztu po zwycięstwie Peter Modiora w wyborach na Węgrzech. Będziemy do tej sprawy wracali, bo na pewno będą się działy jeszcze przed e, tym, zanim Peter Modior obejmie urząd premiera wydarzenia, o których warto powiedzieć. Będą się one pojawiały na pewno w programie Trzecim Polskiego Radia, ale teraz już czas u nas na naszą piosenkę dnia. Ważną piosenkę. Kochana córeczko, złącz nogi, Matylda Jukasiewicz. Łukasiewicz. 17 po 16: Córeczko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 Etyt mają na bezbronne dziewczynki jak ty Złącz nogi, zakryj się Nie narzekaj, nie próbuj być kimś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 22 minuty po godzinie 16. Tu program trzeci Polskiego Radia. Nagabywany przez spianych przechodniów mężczyzna zastrzelił jednego z zaczepiających go ludzi. To było w piątek, późnym wieczorem w Bystrzycy Kłockiej. Teraz Borys B. najbliższe dwa miesiące spędzi w areszcie. Jest oskarżony o zabójstwo 26-latka. państwo dzwonią w tej sprawie. Jeżeli jest trzech, czterech agresywnych gości i chcą mnie zaatakować, są pijani, jak ja mam się obronić, nie zrobić im w jakiś sposób krzywdy? A później się okazuje, że o Jezu, zrobiłeś krzywdę i później się dziwią politycy, dlaczego ludzie są tacy, że odwracają głowę od sytuacji takich właśnie, gdzie jest zagrożone życie, czy ktoś kogoś szarpie? Właśnie dlatego. Sprawa z Bystrzycy-Kłodzkiej wywołuje ogromne emocje, ponieważ mężczyzna, który spędzi najbliższe dwa miesiące w areszcie, Borys B twierdzi, że działał w warunkach obrony koniecznej, a ofiara też Terroryzowała lokalną społeczność. O sprawie prosto z Kłodzka, Mateusz Czmiel. W piątek około godziny 22.00 Borys B. podczas spaceru z psem zostaje zaczepiony przez grupę trzech mężczyzn. Ci wcześniej mieli awanturować się w jednym ze sklepów, byli pod wpływem alkoholu. Między mężczyznami dochodzi do kłótni. Jak mówi Mariusz Pinderas z Prokuratury Okręgowej w Świdnicy, to wtedy Borys B. wraca do domu, zostawia psa i wychodzi z mieszkania z bronią. Karabinem automatycznym Fedarm AR-15. Z, z zawodu był instruktorem posiadał miał pozwolenie na broni, miał ten karabin w domu i z tym karabinem poszedł z powrotem na miasto. Znowu się spotkał z tą samą grupą w pewnym czasie. Doszło do kolejnej sesji. Wyciągnął ten karabin tam nie był specjalnie nawet ukryty, no bo to jest takie dość dość duże ten e, gabarytowo. W każdym razie oddał najpierw strzał a następnie serię pięciu, tak mi się wydaje, na razie nie mam jeszcze sekcji z więc dokładnie, ile tych pocisków trafiło w tego, ale w każdym razie w kierunku jednego z tych mężczyzn, no, który dostał tych około pięciu, pięciu strzałów, które spodobały praktycznie zgon na, na, na, na miejscu. Ci pozostali dwaj koledzy, jego uciekli. On natomiast wrócił do domu i zadzwonił do znajomego policjanta, który z kolei powiadomił. Jednakże policję i podjęto czynności. Tego mężczyzna zatrzymano na klatce schodowej w jego miejscu zamieszkania. Ci dwaj pozostali wrócili na miejsce zdarzenia. Tam próbowali ranimować wiarę, ale to już osób mężczyzna nie żył. Decyzją sądu mężczyzna został tymczasowo aresztowany na dwa miesiące przed sądem. Zgromadziła się grupa mieszkańców Bystrzycy Kłodzkiej, którzy uważają, że Borys B działał w warunkach obrony koniecznej i bronił się przed grupą mężczyzn, którzy są dobrze znani lokalnej społeczności. Najgorszy bandzior byszczycki. Wszyscy się go bali, no ludzie uciek kali przed tym człowiekiem na drugą stronę, żeby się nie naradzić. Policja na to w ogóle nie zwraca uwagi. Mieszkam tam od lat. No robił to, co robił. Zaczepiał matki z dzieckiem. W ogóle no, to patologia pani ciągle i w ogóle na picie, tak? Ciągle był jakiś problem. O Borysie B z kolei wypowiadają się w samych superlatywach. No, znamy go. No, oceniamy, że po prostu miał rację, tak? I nie powinno go spotkać, to, co go spotkało. Ja znam Borysa osobiście. Borys jako instruktor współpracy. Pracował z naszymi strzelnicami. Prowadzimy kilka strzelnic. Młody, opanowany człowiek. Borys miał wracać do służb mundurowych. Miał teraz podchorążówkę robić. Znam go od, od takiego, jak się urodził. Bardzo dobrym człowiekiem. Młody chłopak pełen życia. Nikomu na pewno krzywdy w życiu nie zrobił. Nigdy. Spokojny, zrównoważony, miły, grzeczny. Także na strzelnicy to uczył, też szkolił. Nie można o nim tego powiedzieć. Borys B. Jest instruktorem strzelectwa. Prowadzi strzelnicę. Nie miał wcześniej problemów z prawem. Mężczyzna utrzymuje, że działał w warunkach obrony koniecznej. Nie przyznał się do winy. Grozi mu do żywocie. Sprawę przybliżu Państwu Mateusz Czmiel a o 16.30, czyli za 4 minuty skrót serwisu Radiowej Trójki. Zapraszamy do reklamy.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 skrót serwisu trójki Krzysztof Zeblewski. Prokuratura chce by warszawski sąd wyznaczył termin rozprawy dotyczące wydania europejskiego nakazu aresztowania wobec Zbigniewa Ziobry. Wniosek został złożony w lutym, ale do tej pory nie jest rozpatrzony. Minister Sprawiedliwości liczy na współpracę nowych władz w Budapeszcie w celu wydania zarówno Zbigniewa Ziobry, jak i Marcina Romanowskiego, którzy otrzymali azyl polityczny. Minister Waldemar Żurek podkreśla, że trzeba działać szybko, bo obaj politycy mogą wkrótce opuścić Węgry. Dzisiaj mamy ich w strefie Schengen. Wiemy, że zrobiliśmy wszystko, na co pozwalały przepisy prawa. Te osoby są pozbawione paszportów, więc moim zdaniem nie są w stanie legalnie opuścić strefy Schengen. Węgry nie będą schronieniem dla przestępców poszukiwanych przez społeczność międzynarodową, zapowiedział to tymczasem przyszły premier tego kraju. Peter Modior wezwał Zbigniewa Ziobrę i Marcina Romanowskiego do wyjazdu z Węgier, powrotu do Polski i wyjaśnienia stawianych im zarzutów. Po Korei Południowej premier Donald Tusk przybył do Japonii. Szef rządu spotka się z premierką Sanae takai i przedstawicielami Japońskiej Federacji Biznesu. Liczymy na bardzo intensywną współpracę z Japonią, jeśli chodzi o najnowsze technologie, sztuczną inteligencję i cyberbezpieczeństwo, powiedział premier. Europa odnotowała jeden z najcieplejszych marców w historii. Tak wynika z danych Copernicus Climate Change Service. Średnia temperatura na starym kontynencie wynosiła 5,88 stopnia Celsjusza, czyli o prawie o 2... I pół stopnia więcej niż średnia z lat 91-2020. Pełny serwis trójki o 17. A to już ekonomia w trójce. Sylwia Zadrożna. Zapraszam. Po zwycięstwie Petera Modziora w wyborach parlamentarnych na Węgrzech umocnił się Forint, a na giełdzie w Budapeszcie akcje drożeją. Jednym z kluczowych wyzwań dla nowego rządu będzie sytuacja fiskalna. Dług publiczny na Węgrzech na koniec ubiegłego roku wyniósł około 75% PKB. Z kolei deficyt sektora finansów publicznych zbliżył się do 5% PKB i ma ten próg przekroczyć w tym roku. Nie od razu, ale w ciągu kilku lat Węgry mogą znacznie albo nawet całkowicie uniezależnić się od surowców energetycznych z Rosji. Zdaniem ekspertów będzie to wymagało dużych nakładów finansowych i nowych umów. Bardzo ważne będzie odblokowanie europejskich pieniędzy, mówi Artur Marcin-Lorek z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu.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 Jutro litr benzyny 95 na polskich stacjach może kosztować nie więcej niż 6 ,12 zł, 12 litr benzyny 98, 6,70 a oleju napędowego 7,58 zł. To najniższe ceny maksymalne od początku pakietu CPN, czyli ceny paliwa niżej, mówi rzecznik Ministerstwa Energii Grzegorz Szłaguna.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 Feedback stał się stałym elementem pracy w wielu firmach. Pracownicy słyszą go coraz częściej, ale nie zawsze przekłada się to na lepszą organizację czy większą efektywność pracy. Dane pokazują wyraźny rozdźwięk między częstotliwością informacji zwrotnej, a jej jakością i realnym wpływem na codzienną pracę, mówi Anna Goreń z pracuj.pl. Aż 45% pracowników deklaruje, że otrzymuje informację zwrotną co najmniej raz w tygodniu, a 23% nawet kilka razy. Jednocześnie 14% badanych przyznaje, że w ogóle nie otrzymuje feedbacku od swojego przełożonego. A spośród tych, którzy dostają informację zwrotną o swojej pracy, mniej niż połowa badanych ocenia ją jako konstruktywną. 520 milionów opakowań zebrano w Polsce od początku funkcjonowania systemu kaucyjnego w naszym kraju. Resort Klimatu i Środowiska informuje, że liczba zbieranych puszek i butelek rośnie. Według ministerstwa zbieranych ma być pół miliarda opakowań miesięcznie. Dolar kosztuje 3,62 zł, a euro 4,24 W nocy popada i będzie od 0 na wschodzie do 9 stopni na zachodzie. Jutro zachmurzenie raczej duże i umiarkowane, no i przeważnie od 12 do 16 stopni Celsjusza, ale na południu miejscami nawet do 17 stopni. Państwo dzwonią pod dwie dwójki, siedem trójek w sprawie tego, co wydarzyło się w Bystrzycy Kłodzkiej. Bardzo by był ciekaw, czy policja ma jakiekolwiek doniesienia na temat tego człowieka, który ginął. I co w tej sprawie zrobiła? Bo obawiam się, że właśnie przez to, co tam usłyszałem, że ktoś powiedział, że policja nie reagowała i tak dalej, w pewnym momencie przerywa się czara goryczy. Niestety działamy w sposób już wtedy troszeczkę mocniejszy niż, podejrzewam, chcielibyśmy działać. Przypomnijmy, na spacerze z psem nagabywany przez pijanych, mężczyzna wrócił do domu, zostawił tam psa, zabrał karabin, wrócił do grupki pijanych mężczyzn, oddał jeden strzał ostrzegawczy, po czym zastrzelił jednego z atakujących, napastujących, nagabujących go mężczyzn. Trying to find me. I'm standing in the middle of life with my pants behind me. I got a smile for everyone I meet. As long as you don't try dragging my bag, dropping the bomb on my street. Yeah, come on, baby, get in the road. We see the darkest things Like back driving around in jeeps to the city Where I know big diamond rings and silk suits Past corrugated tin chats full of a kiss so man, I don't need a hamster and nursery When you own a big chunk of the bloody third world The babies just come with the scenery Now come on, baby mm, Get in the road the sense 19 minut do godziny 17, tu program Trzeci Polskiego Radia. Dzwonią państwo pod dwie dwójki i siedem trójek w sprawie tego, co wydarzyło się w Bystrzycy Kłodzkiej. Sytuacja by nieco inaczej wyglądała, gdyby on tą broń miał przy sobie i rzeczywiście adekwatnie do zagrożenia w tej broni użył, ale on wrócił do domu i, i wrócił z bronią. Gdyby wrócił do domu i zadzwonił po policję, no to wtedy jakoś jestem w stanie to jeszcze zrozumieć. Zgadzają się państwo z taką perspektywą, z takim spojrzeniem na tę sytuację. Dwie dwójki i siedem trójek. Iran blokuje niemal wszystkim statkom szlak przez cieśninę ormuz, przepuszcza tylko statki przyjazne, na przykład te, które wiozą ropę wydobytą w samym Iranie. Teraz za to prezydent Stanów Zjednoczonych zapowiedział domknięcie blokady, po to by statki przepuszczane przez Iran i tak nie mogły płynąć przez cieśninę. So uh, Iran will not be able to sell oil. Iran teraz nie będzie mógł zarabiać na ropie, ale nie tylko o ropę chodzi w tych podchodach, ale też o inne kluczowe surowce, takie jak na przykład gaz, potrzebny do produkcji nawozów. To niepokoi rolników, z którymi rozmawiała Monika Gosławska. Jeżeli by to nie było moje zamiłowanie od lat, które tata nam zaszczepił, człowiek by pomyślał, że najlepiej by było to rzucić, sprzedać. Tak mówi pan Dawid Wachnik, młody rolnik z gminy Gorzkowice w Łódzkiem, który wspólnie z ojcem i bratem prowadzi gospodarstwo rolne. Bo i tak ja... I pracujemy poza rolnictwem jeszcze, więc to nie jest nasze główne źródło dochodu, bo jakby miało być to główne źródło dochodu, to, no, to trzeba byłoby chyba myśleć o zamknięciu produkcji. Rolnik prowadzi swoją działalność na 70 hektarach, uprawia zboża kukurydzę, słonecznik i rzepak. Część ziemi dzierżawi i przyznaje, że zastanawia się nad zmianą profilu ze względu na szybko rosnące koszty produkcji. Blokada morskiego szlaku w rejonie cieśniny Ormus ma ogromny wpływ na ostatnie wzrosty cen. Jak już usłyszeliśmy, że cieśnina będzie zamknięta, no to w łowi od razu się pojawiło to, że ceny drastycznie gazu i paliwa wzrosną. Nawozy również, tak samo dochodzi transport. Paraliż tego newralgicznego szlaku transportowego w kontekście rynku nawozowego. Arkadiusz Zalewski z Instytutu Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Ogranicza nie tylko eksport nawozów, głównie azotowych, ale też kluczowych surowców do ich produkcji. No mam tutaj na myśli skroplony gaz ziemny. Amoniak czy też siarkę, co powoduje dużą zmienność i wzrosty cen na rynkach światowych. Do niedawna przez cieśninę Ormus transportowano 23% globalnych dostaw amoniaku, 34% mocznika i prawie 50% światowego eksportu siarki. Według danych Banku Światowego mocznik podrożał w marcu miesiąc do miesiąca o ponad 50% a gaz ziemny na europejskim rynku o prawie 60%. Polska co prawda nie importuje nawozów mineralnych z krajów Zatoki Perskiej, niemniej jednak krajowy rynek Silnie odczuwa globalne tendencje, co wynika z wysokiego poziomu importu i eksportu nawozów, ale też z uzależnienia krajowej produkcji nawozów od importu surowców do produkcji, a więc na przykład gazu ziemnego. Resort Rolnictwa i Rozwoju Wsi szuka sposobów na ograniczenie gwałtownego wzrostu cen nawozów, mówi minister Stefan Krajewski. To wszystko jest przedmiotem prac w tej chwili w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Przedstawimy projekt rozwiązań, który oczywiście musi znaleźć, znaleźć poparcie i finansowanie w budżecie. Najpierw w rezerwie budżetu ministerstwa rolnictwa i Rozwoju a jeśli tych pieniędzy będzie mało, to oczywiście w budżecie Polski. Wróćmy jeszcze do rolnika z Goszkowic z Pan Dawid mówi, że jest trudno z jednej strony wysokie koszty produkcji, z drugiej niskie ceny w skupach. Dodaje, że kocha to, co robi i wierzy w lepsze jutro. Lubię nawet drugi dzień wejść to pole, jak wracam z pracy, czy coś e, zajechać na dane pole zobaczyć jak rośnie no bo to no, sproja satysfakcję każdego dnia widać jak już ta temperatura jest odpowiednia jak to pięknie wygląda jakie są pana marzenia związane z działalnością rolniczą Czyli marzenia. marzenia to jest takie żeby zrezygnować kiedyś z pracy na etacie i zająć się tylko produkcją rolniczą ale no to raczej takie na ten moment mało realne Dzięki Państwu, naszym słuchaczom, możemy mieć też taką lokalną perspektywę na globalne problemy, ale nie tylko takie tematy nas interesują. Na wszystkie czeka adres kontakt3 małpa polskieradio.pl Donald Trump posprzeczał się z papieżem Leonem XIV. Watykan skrytykował wojnę Waszyngtonu z Teheranem. Więcej o tym Monika Suszek. Centrum świata. To jeden z najostrzejszych publicznych sporów między prezydentem Stanów Zjednoczonych a Watykanem w historii. Papież Leon XIV ostro potępił wojnę z Iranem oraz ataki na Liban. Dość bałwochwalstwa wobec siebie i pieniędzy, dość demonstracji siły, dość wojny. Prawdziwa siła objawia się w służbie życiu. Prezydent Donald Trump odpowiedział natychmiast i bez pardonu. Nazwał papieża słabym, liberalnym i strażnym w polityce zagranicznej. Nie lubimy papieża, który mówi, że broń jądrowa jest w porządku. Nie chcemy papieża, który mówi, że przestępczość w naszych miastach jest w porządku. Nie podoba mi się to. Nie jestem wielkim fanem papieża Leona. Jest bardzo liberalny i nie wierzy w powstrzymanie przestępczości. Ten konflikt dawno przestał być tylko polityczną wymianą ciosów. Spór, który zaczął się od bomb na Bliskim Wschodzie, teraz grozi trwałym pęknięciem wewnątrz amerykańskiego chrześcijaństwa i dalszą polaryzacją społeczeństwa. A naszym gościem jest Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce. Dzień dobry. Dzień dobry. Bezprecedensowy jest ten publiczny atak Donalda Trumpa na pierwszego amerykańskiego papieża Leona XIV. No to jest atak bezprecedensowy. Myślę, że Donald Trump trochę nie wie, jaką władzę realnie ma papież i że papież nie ma takich aspiracji politycznych, jest bardziej przywódcą duchowym. Donald Trump nie jest katolikiem, w odróżnieniu od innych katolickich prezydentów, Johna F. Kennedy'ego czy Joe Bidena, więc może nie do końca rozumie te niuanse, chociaż jego żona Melania jest przecież katoliczką. To dobrze pokazuje, że Donald Trump uważa, że na świecie jest tylko miejsce dla jednego silnego amerykańskiego lidera i tym liderem nie jest papież Leon, tylko jest Donald Trump. Przypomina trochę takie średniowieczne spory między papieżem a cesarzem, kto ma większą władzę i kto powinien obsadzać stanowiska. Trochę do tego się sprowadza. Kto dzisiaj ma prawdziwy rząd dusz nad światem? Czy to jest Donald Trump? czy Leo. To powiedzmy jeszcze, jakie duchowe zaplecze ma prezydent Donald Trump? Donald Trump ma bardzo szerokie duchowe zaplecze, natomiast jego główną doradczynią taką duchową jest Paula White-Cain, Donald Trump poznał ją oglądając jej program telewizyjny w telewizji lokalnej na Florydzie i tak stała się jego przywódczynią duchową, jego doradczynią duchową właściwie. Ona jest taką zwolenniczką tak zwanej teologii dobrobytu, co oznacza, że Bóg błogosławi tym ludziom, dając im no, bogactwo, dając im zdrowie fizyczne. I Donald Trump, no, jego bogactwo się zdecydowanie bardzo mocno wpisuje. To jest taki ruch około-zielonoświątkowy, bardzo mocno nakierunkowany na działalność Ducha Świętego Błogosławieństwa. Paula White jest bardzo kontrowersyjne, jeśli chodzi o jej wypowiedzi. Ona miała mówić, że na przykład ruch Black Lives Matter jest przykładem działania antychrysta. Miała żądać czy domagać się od swoich wyznawców tak zwanych opłat za ziarna zmartwychwstania. Ponad tysiąc dolarów opłat za ziarna zmartwychwstania. Jest bardzo kontrowersyjna postacią, przez część ruchu ewangelikalnego odrzucano, jako fałszywa nauczycielka. Natomiast pisuje się to bardzo mocno taką teologię sukcesu, tego, że Bóg błogosławi tym, którzy faktycznie odnoszą sukces. Bogactwo to jest przykład działania Boga. Woli, no i tutaj Donald Trump bardzo dobrze się w tym odnajduje. To przejdźmy jeszcze do reakcji w katolickiej Ameryce. Czy taki spór między Stanami Zjednoczonymi a papieżem, czy on może wpłynąć na wyborców? Mam tu na myśli przede wszystkim te stany, gdzie może społeczność katolicka jest bardziej zarysowana, na przykład w Pensylwanii. Tak, jest kilka takich stanów, w których katolicy mają, stanowią sporą część wyborców. I to też są stany tak zwane swing states, które decydują o tym, kto wygrywa wybory prezydenckie. Pensylwania, Wisconsin, Michigan, Arizona, Nevada, tam jest spory odsetek katolików, także Kalifornia, czyli Illinois, więc... Trzeba się liczyć z tymi wyborcami. Pamiętajmy też, że Kościół Katolicki zyskuje popularność w Stanach Zjednoczonych, oferując coś, co jest odwrotnością ewangelizmu, takiego telewangelizmu w wykonaniu Poli White, czyli oferując strukturę, oferując historię, tradycję, pomoc w zrozumieniu Biblii i to przyciąga zwłaszcza młodych Amerykanów, więc pod tym względem katolicyzm stał się atrakcyjny. Przykładem jest na przykład nawrócony na katolicyzm JD Vance, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych, który zresztą napisał książkę o swojej drodze do wiary, która ma się ukazać z tego lata. Więc to pokazuje, że katolicy są bardzo ważnym elektoratem którym trzeba walczyć i wydawało się, że można ich wrzucić do jednego worka z przedstawicielami protestantyzmu, bo 58% katolików według sondaży popierało Donalda Trumpa, 40% Kamala Harris w ostatnich wyborach, wyborach prezydenckich. Natomiast to się może zmienić właśnie przez takie działania amerykańskiego prezydenta, którego zresztą papież Leon krytykował nie po raz pierwszy, bo on krytykował na przykład podejście Donalda Trumpa do kwestii migracji, do takiej bardzo restrykcyjnej polityki migracyjnej, drastycznych działań służb migracyjnych. I to jest trochę tak, że amerykańcy katolicy muszą zrobić rachunek i zdecydować do czego im jest bliżej, czy do tej takiej wiary, czy mesjanizmu wręcz w wykonaniu Donalda Trumpa, czy do tego, co mówi papież Leon o miłości bliźniego, więc to jest bardzo trudny wybór, bo czasami trzeba zdecydować między taką tożsamością religijną, a tożsamością siebie jako człowieka o określonych poglądach politycznych. Może to doprowadzić do pewnego rozłamu wśród amerykańskich katolików. Magdalena Górnicka-Partyka, autorka podcastu Stan Wyborczy o polityce w Ameryce, była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Centrum Świata. Następne Centrum Świata jutro o 16.45, a za 7 minut serwis w programie trzecim. Po 17.00 zajmiemy się tym, jak to, co na Węgrzech się stało, wpłynie na Polskę.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 Wiosenne super towary od Mediamarkt! Odkurzacz bezprzewodowy Wet and Dry Deval Clean. Najniższa cena z 30 dni przed ogniżką, 1499. Teraz za 1199 zł. Dodatkowo produkt z akcji zestawomania.